Witam, nazywam się Juliusz Konczalski i zapraszam na 20. jubileuszowe wydanie podcastu Kronika Gier, w którym oprócz mnie wystąpi nieśmiertelny różanopalcy Adrian Karidor-Gomułka. Przede wszystkim e, chciałem z tobą porozmawiać, bo e, odkryłem właśnie niedawno e, tę całą serię Assassin's Creed. Przyszedłem sobie, no. e, zacząłem od, dwó od dwójki, bo wcześniej grałem w jedynkę, ale e, kiedyś, jakoś tam dawno, jak się tylko ukazała, ale jakoś w ogóle mnie wpało gust. może nie tego się spodziewałem, co, co otrzymałem, nie? Co, zagrałem sobie niedawno w dwójkę, myślę, no. że to jest fenomenalna gra, wiesz, e, już ten sam mechanizm, to coś nowego, Czego wcześniej nie doświadczyłem w grze, wiesz, Ten, takie swobodne, bez jakiegoś problemu, bez, ym, jak to nazwać, bez... To eee, te... frustracje w się po dachach te, to bieganie... No właśnie ale po... czy nie masz takiego wrażenia że jednak to bieganie mm, to jest y, no, no właśnie takie y, proste swobodne Ta proste ale też trzeba uważać że to nie wymaga tak naprawdę żadnych że to nie wymaga stare takich tak naprawdę od ciebie żadnych umiejętności tylko tego że po prostu klikasz wciskasz dwa przyciski biegniesz na przy, do kończy, do przodu stary, i postać po tak sama biega stary, tak naprawdę trzeba uważać co robisz nie możesz po prostu biec przez siebie musisz e, widzieć co się musisz też układać sobie w z góry. E, trasę... No dobra, ale, ale zauważ, że, zauważ, że y, na przykład, y, jeśli biegniesz, masz wciśnięty ten guzik biegu, to jakby to, co zawsze w platformówkach było jednym Cienu, z... Ja drzwi, bo... no. Jedno, jednym stara, jednym z takich kluczowych elementów w, w platformówkach było coś takiego, że musiałeś dobrze wymierzyć skoki. Na przykład ja pamiętam w pierwszych tych Tomb, tomb Raiderach, będę mówił, y, to w pierwszych tych starych Tomb Raiderach było tak, że My, że, że musiałeś, wiesz, jakby na przykład tak dobiec do tej krawędzi, żeby właśnie wymierzyć ten skok. W odpowiednim momencie skoczyć, żeby, żeby wiesz, żeby to wszystko... Żeby, żeby właśnie trafić na odpowiednią półkę. Ale poczekaj, ale, ale, ale w Assassin's Creed właśnie ten element odpada, bo w Assassin's Creed trzymasz guzik i właściwie postać dobiega do krawędzi i automatycznie skacze z tego możliwie najdalszego punktu, z którego można się odbić, no. Stary, ale wiesz, to nie jest przede wszystkim to nie jest platformówka stary, to jest gra o, o zabójcy. Myślę, że oni specjalnie przesiadują, nie, jest tak z... dosyć, A nie, to dlaczego nie masz żadnego motywu skradania. So, czasami, wiesz, na dwie jedynce trzeba było pokonać, zabić tam określone cele. E, bez e, pokazania e, znaczy bez pokazania, bez... bez, bez e, no tak, e, ale, ale, ale wiesz, to wszystko, ma, ja na przykład miałem takie wrażenie, zwłaszcza w jedynce, jak grałem tego Assassin's Creed, że, że, słuchaj, ymm, ymm, jakby dostajesz konkretną misję na zabicie jakiegoś tam konkretnego gościa, po czym okazuje się, że jedyna droga, jaka prowadzi Cię do wykonania tego zadania, to jest droga, którą zaplanowali twórcy. I, i każde odstępstwo od, od tej drogi to jest, to jest niepowodzenie. Czyli mówiąc krótko, to jest gra, która niby, prawda, swoboda, to swobodne bieganie, jakiś taki powiedzmy ten, ten otwarty świat w cudzysłowie, a z drugiej strony, wiesz, jak, jak dochodzisz do, dochodzi do, tego, do, do konkretnych zadań, to, to nie masz czegoś takiego, że, że możesz na przykład zdecydować o tym, czy chcesz zabić go po cichu, czy chcesz zabić go głośno, czy chcesz zabić go tu, czy tam, tylko po prostu jest okre konkretne określone spotkanie i tego zabijasz dokładnie w taki sposób, w jaki zaplanowali sobie to twórcy. A, no, nie wiem, do mnie to nie przemawia, słuchaj. Y ale chyba nie we wszystkich przypadkach. No się wydaje, że jakoś takie... Aha że czasami, czasami jakąś to do, dowolność wyboru miałeś, chociaż oczywiście nie, nie w tych takich kluczowych questach, nie? Tych, tych popularnych. E, nie zawsze, szczególnie e, chyba ta liniowość najbardziej się dała we znaki w trakcie tej ostatniej misji w dwójce, wiesz, kiedy idziesz zabić papieża. W Watykanie. Wiesz, pamiętasz. No tak, tak, to, tak. To jest tak. tylko jeden tak, przez siebie cały czas waliły. Znaczy w ogóle ta walka w tym Watykanie, no stary, proszę cię, to była jakaś lipa, no. Koleś z laską... Cuda <śmiech> nie widzę tak. Świecącą laską, słuchaj. Tak, ze świecącą laską. ty ze świecącą kulką. A ty ze świeconą kulką, a to powinny być kulki tak naprawdę. Dlaczego była tylko jedna kulka w tej grze? <śmiech> Bo jest tylko, że one są rozproszone, tak? Były aż dwie. <śmiech> Były aż dwie kulki, ale tak. Tak, tak, tak. <śmiech> i przyszedłem sobie, jak, e, tak mi się Dwójka podobała, bo rzeczywiście ona jest różnorodna, tam różne rzeczy robisz, podobał mi się stary też te, podobał mi się ten, e, e, ten... etap, w którym, wiesz, uciekasz tym diliżansem. Podobało mi się, po No Znaczy, wiesz co, to, to było tak beznadziejne, takie wrażenie, wiesz, e, szybkości dynamizmu, e, wiesz, że to było dosyć banalne, nie? Jak takie wrażenie ale, szybkości ale wiesz, dynamizmu, to... jak w Burnout Paradise, tak? To chciałeś powiedzieć? Tak. <laughs> nie, stary, ale wiesz, ja w takie gry nie gram, ba... ja nie gram w wyścigi przede wszystkim. No, ale, to ale, bardzo... poza, ale wyścig... to takie... poza wyścigami ale to, takie e, to są takie wyścigi, stary, e, jednak, jeżeli to można porównać do wyścigu ten, ten etap z to jednak stary, e, z czymś, czymś e, czego w wyścigach nie ma, no, jest, jest, czyli między innymi ze strąca, strącaniem tych, e, tych wrogów e, z dachu. E, dyliżansu nie? to też no ja też myślę, nie ja ci muszę taki powiedzieć taki taki że rzeczywiście to był, tak, to był pasjonujący moment to był jeden z tych momentów <śmiech> dla których nie, warto zagrać to, by, to był jeden tak z tych stary. momentów dla których warto zagrać w Assassin's Creed 2 zgadza ale się? to ale samo... się bardzo to podobało stary mi się podobało tak samo jak w Call 2 nie wiem, czy sobie przypominasz ten etap w którym jeździ, uciekałeś tym poduszkowcem prawda czy tym, czy tym pojazdem ja powiem ci szczerze że to był najgorszy etap ze wszystkim mi się tam... mi się strasznie to podobało no widzisz bo nie to ale to mówisz o tym Dobał. Ale to, to, to właściwie nie był etap, bo to się dość długo ciągnęło No możliwe, ale mi się podobało tak właśnie to z tego z względu, że bardzo szybko było się To kilka etap, dość często, wiesz, no. no Ale to wiesz, tylko że to było to, no, no, ale dobrze, nie mieszajmy Half-Lifea 2, no do tego no. <gry> Nie mieszajmy... To, to ja do się do... mówię tylko wiesz, w jak... Gmiota. Jeżeli chodzi o, o, o moje wrażenia wiesz jak to można, z czym to można porównać. Wiesz. Ja się wtedy doskonale bawiłem grając e, w ten etap Half-Life'a, tak samo dobrze, wiesz, grając e, w ten etap e, ucieczki tym Diligence, mm -hmm. stary, I, I tak samo na przykład nie wiem w, w te etapy e, w Assassin's Creed 2, kiedy na przykład e, były to chyba takie dwa, dwa zadania, kiedy musiałeś ścigać takiego gościa po tych e, po tych, e, podziemiach, prawda, po tych ruinach. Tak. Tych grobowców, tak, tak, tak. no, no, no. Też mi się to bardzo podobało. Znaczy, to chyba jedno... Wtedy to było zaskryptowane oczywiście, ale mi się to podobało, stary. Tak, może raz, czy dwa razy. Nie no, te no. podziemia były fajne, dlatego że w, wiesz, w pierwszym Assassin's Creedie właściwie, tak jak ja sobie przypominam, to tam nie było chyba praktycznie żadnych lokacji zamkniętych, nie? Takich Aha. typu właśnie budynki, jakieś wnętrza pomieszczeń. Chociaż te wnętrza pomieszczeń, wiesz, w Assassin's Creed 2 to też, powiedzmy sobie szczerze, no z dużym przemurzeniem oka trzeba to nazwać, wnętrzami, no. To po prostu jakieś, w ogóle też jakaś kpina, no. I wszystkie takie same. No. Tam w ogóle jakieś, w tych renesansowych Włoszech oni biura mieli yy, właśnie tak od ulicy, nie? I one zawsze były otwarte i można było wejść. I stali partownicy tak, tak. którzy w ogóle nie pilnowali. Nie, stary ci. Assassin's Creed, słuchaj, dla mnie jest grą, która... No jest fajną... Znaczy, Assassin's Creed 2 mi się na przykład nie podobał, słuchaj, bo dla mnie to już chyba nie mój klimat. Ja lubię renesansowe Włochy i w ogóle, wiesz... Yy, jakby renesans... Yy, te, te czasy właśnie Leonardo da Vinci i tak dalej Ale z drugiej strony Jakoś nie czuję tego klimatu w tej grze Jakoś w ogóle do, do nie kupuję Ja mówiąc szczerze Jak grałem w drugiego Assassin's Creed No to miałem wrażenie, że grałem w pierwszego Tylko tyle, że główny bohater ma bardziej takie mm, Fikuśne fatałaszki słucham. Może dlatego, że wiesz, ta fa fabuła jest yy, Ogranicza się głównie do, wiesz Do Yy, odbierania zadań czy też, wiesz, do yy, rozmowy z osobą, które ci zlecają zadania, prawda? Nie masz jakichś tam możliwości, nie wiem, yy, porozmawiania czy też dowiedzenia się więcej od postaci w grze, o tym mieście, wiesz, o, o realiach życia w tym mieście, ale no z drugiej strony to, nie jest, to jest jak reakcji, nie? To jest... wiesz, Ja bym słuchaj nie powiedział, że, że to jest problem, że... że nie, ten, ja bym raczej powiedział, że problemem jest w ogóle ta, ta debilna fabuła. No nie no, proszę Cię... Ale nie tak to wszystko w... ale stary, stary kręci się końcu... wokół jednego wątku, wątku nie? W tych, tych, wokół jednego wątku, wątku, wątku templariuszy, którzy tak do dzisiaj... Tak. I, i tak, tak. Z... A skończy się na tym, że Assassin's Creed powstanie część... Bo w ogóle teraz wyjdzie ten Assassin's Creed Brotherhood, ja to ale, taka... ale stary, czego chcesz więcej po grze akcji? Ale Cześć czego... Chcesz... No tak, ale, ale ta gra skończy, słuchaj, Ta gra skończy jako po prostu czwarta część kodu Leonardo da Vinci, to tam piąta czy dziesiąta, nie wiem. No tak. Nie, myślę, że stary... Dan Brown... Następnie... Słuchaj, ja myślę... Prawdy, nie, tak? ja myślę, że odkryłem prawdę, Prawdy. bo przyszłość, słuchaj, to w ogóle zmierza w jeszcze w innym kierunku. Tak jak masz stary Tom Clancy's Splinter Cell, to już niedługo będziesz miał Dan Brown's Assassin's Creed. <grym> I to właśnie w tym kierunku zmierza stary. To jest po prostu gra dla takich, wiesz, dzieci. No tak i Ale dusch, czy są to... dla dzieci stary? I co w tym złego? Ale na przykład ja nie wiem, czy ja ci, ja nie czasu. A nie ty, wiem, ty, czy jest. Polega wiesz? na tym, żeby się czuć znów jak, jak dziecko, wiesz. Też. No nie, się, tak się dobrze bawić, zapomnieć o wszystkim stary odplęży się Ale pamiętajcie, że to my mówimy, a na przykład tak jak sobie teraz przypomniałem, jednak dach ma się ożenił już <laughs> Czyli wiesz, o co, będzie się czuł jak dziecko grając w gry? A on jednak był pasjonatem? Tak, no, tak, tak Dużo! Tak. Właśnie, będzie uciekał z małżeństwa stary, to, to jest taki mechanizm. Tak, wiesz, mechanizm, wiesz, mechanizm, mechanizm. Tak, no. tak, I właściwie mężowie my, grają dłużej, wiesz? Jest, wiesz, wiesz, wiesz, ale to roku dziwnie zabrzmiało, mężowie grają dłużej. Mężowie, albo na przykład mężowie mogą dłużej grać. Mogą dłużej, tak, tak. Tak, to ciekawe temat. To, się dłużej, tak. Wiesz, niektórzy uciekają, wiesz, do barów, niektórzy i, pa, i pubów, niektórzy... No to prawda, niektórzy, niektórzy w gry. się, wiesz, w objęcia Altaira, czyli dziadka, którego grał ten. No... Eee, Olbryks... E, Al Almualim chyba Almualima, tak? I ty przychodzisz do mnie A wiesz, że w pierwszym Assassin's Creed jeszcze Szydz wystąpił? Pamiętasz? Aha. Wiesz, że w pierwszym Assassin's Creed jeszcze Szydz wystąpił No, ten będzie taki! Z swoim takim On ma taki głos stary, jakby wiesz Jajka gdzieś tam mu uciskali, całe życie Stary, nie śmij się, on ma szansę zrobić największą karierę ze wszystkich naszych, e, w gwiazd polskich. U, ja. stary, już ja. tak. Czego? Empire, e, nie, e, zatrudnił go Bruce Willis, był zachwycony jego rolą. Ale zatrudnił go do czego, żeby mu w walizkę No na... Tak! <laughs> Jaka jest powtóra. <laughs> Ale nie, Bruce Willis jest sympatyczny, no. Słuchał? No czy wiesz Bruce Willis jest sympatyczny? Ja tam nie, nie przepadał za takim tego rodzaju kinem, ale na przykład <coughs> Steven Seagal to jest dla mnie człowiek, który po prostu, ja nie wiem, beton, <coughs> chodzący beton. Stary, Równie dobrze, rolę Stevena... Słuchaj, się... ma judo. Ale że... To są filmy, żeby reklamować swój styl walki, wiesz, to jest, to to, On wymyślił styl walki. Że to jest takie ja. propagandowe. Nie, ja myślę, słuchaj, że on kręci, jakby na przykład we wszystkich filmach ze Stevenem Seagalem, zamiast niego grał taki, wiesz, taka wielka bryła betonu, to myślę, że nikt i z kucykiem, to myślę, że nikt by stary, wiesz, specjalnej różnicy nie zauważył, nie? Wszyscy by oglądali świetny aktor. Steven Seagal. Człowiek, Człowiek, rzeczywiście, z najwyższych długi. Człowiek kolos. Człowiek kolos. <laughs> Ech, tak. Nie, Jakby ale... Myślałeś, no. Tak, tak, I, i, i ma nawet, słuchaj, bo, bo słyszałeś o, te, o, tym, e, o, o tej historii e, Karolaka, którego, który się chwalił, że e, wystąpi z Danny Defoe, e, wystąpi w jakimś tam filmie e, hollywoodzkim, wiesz, że to jakaś komprodukcja e, TVN-u, wiesz, e, z jakąś tam wytwórnią hollywoodzką i właśnie miał w kontrakcie, że wystąpi, nie? Ten tak Karola, ten, ten, ten... ten... I, i go, kurwa, wycięli. <grym> ale ten Karola. ten... Na była kiedyś, ja pamiętam, i to nawet chyba pokazywali tam w tvn nawet go zapraszali, jakieś tam zdjęcia tak, tak, były, ja tak, pamiętam, to to, to to tak, chodź, tak, chodź, I teraz, nie? Szyc. I teraz e, szyc, ma w kontrakcie go, że go nie wytną, wiesz, zaszczek sobie. Ma, naprawdę, tak? Lisa. Tak, zgadza się, tak. Ale co to Bo... za ale on gra jakąś rolę tam główną, czy... wojnę polsko-ruską i bardzo mi się spodobał Szyc. I po, bo właśnie potrzebował ktoś do roli dresiarza. Ale ty co on robi o, o polskich dresiarzach? Bruce Willis robi film o polskich dresiarzach? Nie, nie, to jest, ym, nie, to jest, y, nie no film, co się dzieje w Ameryce. Z tym, że mu się podobał jako polski dresa dresiarz, dlatego tam pewnie będzie grał amerykańskiego dresiarza, czy, czy wiesz, jakiegoś może Słowianina wiesz. Ale, ja na, ale czy w Ameryce są dresiarze? Eee, no jaki, No jest tu za, tam niż na Polonia, więc Nie, mi się wydaje, że w Ameryce nie. No nie można tak mówić o Polonii. Mi się wydaje, że. Mi się wydaje, że nie ma Dresiarzy w Ameryce. A grałeś w Command Conquer 4 Co, Nie, bo słuchaj, nie ma dresiarzy, bo są murzyńscy gangsterzy stary, jest getto. No i tam, tak, i tam tak. A poczekaj, a, a grałeś w Command Conquer 4? Yy, nie grałem w Command Conquer 4. Kurde. To ta najbardziej ta uproszczona tak przy, przez wszystkich recenzentów ich ekana część, tak? No właśnie i słuchaj, a ja tak myślę, żeby z nią zagrać w końcu. Tylko zastanawiam się <laughs> właśnie, czy na konsoli. No, no wiesz, dlaczego jest ekana? Bo jest bardzo podobno uproszczona w porównaniu do poprzednich części. Ale ty... Nie ma tam tak jak wcześniej, no. że zbierasz to przyprawę, nie? Czy, tam, czy jak to się nazywa Te kryształy, nie? Zielone. No. Yy, tam jest... Tylko jeden obiekt w zasadzie z którego czerpiesz te e, czerpiesz te, to, te, te surowce To jest taki tak jak kryształ i to bardziej przypomina tak chyba demigoda teraz czy też inne gry tego typu Chyba Z czy, czy, czy, czy wiesz Chyba Z to chyba najlepszy przykład jest To chyba na pierwsze, z pierwszych takich wieś nie typowych rts u Że wiesz, że, że tylko jakieś chyba tam kontrolne punkty zajmujesz na mapie, nie? Tak naprawdę, to już z takim RTS-em ma... poszli Czyli poszli w tą, w tą stronę, w którą ym, poszedł ym, wcześniej... Ym, znaczy może nie wcześniej, tylko te, te, te gry takie tam halo, coś tam, nie? Tak, ten, te, tak. takie te, nie wiem tam, tak. ten, te, te wszystkie... Jeszcze podobno, nie wiem czy to jest prawda, ale EA, nie? No. Powiedziała wszystkim dwóch, którzy pracowali nad tą częścią, Eee czwartą, że po skończeniu prac zostaną zwolnieni. <grym> Ale to im powiedzieli przed... Ale to im no? powiedzieli przed wydaniem gry? Bo to, bo to wiesz, to tak, taki syndrom... Wydaniem... I to dlatego taka słaba ta gra, bo to zadziała... słuchaj ten tak, sam... Tak, tak. By the way, we going to... E, tak... We going to... Jak to się mówi? We going to fire you. Dobrze, fire you. Tak. mi się wydaje, że, że wiesz, że to zadziała tak, że... E, wiesz jak z legią Warszawa? Że też zawodnikom w połowie sezonu powiedzieli, że ich zwolnią... Pod koniec. No i ja właściwie przejebałam wszystko. Nie, a słuchaj, a jeszcze chciałem się ciebie zapytać. Medal of Honor, bo yy, widziałeś te fragmenty? Mówi się Honor, czy yy. Honor? Nie, mówi się Honor, ale ja jestem burakiem, więc mówię Honor. Ale nie, Medal of Honor. No star, jesteśmy w Polsce. Tomb Raider, a Tomb Raider. no Umówmy się. Tak, jesteśmy... Jest... Dragon Age, czyli wiek smoka, początek. A nie... A stary, nowy, już nowy dodatek, do, do kolejny, kolejny dodatek do Dragon Jezu, Age. Jezu, kiedy ja skończę podstawkę? <laughs> A stary, bo jesteś też ta, bo ten pierwszy dodatek, taki nietypowy, który wyszedł niedawno, nie? E, to e, wcie, w nim wcielasz się w dach Spawnu. I to jest taka alternatywna historia, wiesz, No której... tak, a to, szukaj, to no, słyszałem, tak, ja... Także nie muszę, wiesz, nie możesz na... w dowolnym momencie zacząć go, wiesz, i tak zupełnie się oderwać od podstawki, możesz... To prawda? jak rektor w dowolnym momencie. Ale tu będzie chodziło o to, że co, to, to są tylko bitwy, czy tam jest jakaś fabuła? Tam jest jakaś e, stary, nie wiem, chyba e, trochę fabu. nie wiem, nie grałem w to, ale mi się wydaje, że przede wszystkim bitwy stary. A co już wyszło? Nie. jest taka, że zaczyna się, że e, po prostu ten e, e, ta postać, którą grasz nie, w podstawce, no. ginie podczas i, e, e, podczas e, inicjacji. E, ponieważ inicjacji po prostu e, e, go ta krew pomiotów e, śmiertelnie truje, otru, otruwa się tą, tą krwią pomiotów. I stary, i wtedy Alister, wiesz, przewodzi to, tej grupie, bierze, wiesz, sprawy w swoje ręce, przewodzi tej grupie tych bohaterów, nie? Który tam ma, ma walczyć z tym mrocznym demonem, i ty stary, właśnie wcierasz się w jednego z tych dowódców, tych mrocznych demonów, i starasz się go powstrzymać. I to się tak, i to się chyba, nie wiem, na ile rozbudowana jest to, to, to fabuła i w którym, nie wiem, w którym momencie... Yy, w którym momencie zaczynasz tam grać, yy, tej fabuły z podstawki, ale mi się wydaje, że podczas tego szturmu, na pewno jest ta, ta scena tego szturmu na ten... Yy, chyba Denerim, ten główny zamek, nie? Yy, no. Yy, ten Tam urzędu jest stary. I właśnie z perspektywy tych, yy, tych pomiotów. I ty przy czym właśnie yy, musisz powstrzymać yy, Alistera i tą grupę yy, bohaterów przed rozwaleniem arcydemona. Też między innymi. I nie wiem, czy to, wiesz, tam masz jakieś yy, czy jakoś tam możesz yy, modyfikować zbroję, raczej chyba nie, tych swoich yy, podkomendnych, ale wiesz, to wydaje mi się, że bardziej jak RTS się gra w to, wiesz, że, że raczej wybierasz, jakiego rodzaju jednostki chcesz mieć, na przykład te strzy te, ty, ty, ty, ty, tych takich zwinnych, takich, nie wiem jak się nazywają, już się nie pamiętam jak się nazywali, tych którzy się rodzą po elfach, nie? Jak <tłunki> e, ci zostają splugawieni. E, możesz wybrać na przykład ogra, czy też, czy też właśnie e, maga i taką drużyną właśnie, właśnie takich pomiotów zwykłych, takich zwykłych, których tam potykasz setki, e, grając pod stawkę stary dowodzisz. Ale no właśnie, których napotykasz setki, czyli co, jak zginą, to ich wymieniasz na następnych, czy oni tak, mają tak, swoje tak, osobowości? Tak, tak, że mas, możesz dowodzić chyba określoną grupą naraz, wiesz? Ja myślałem, no. że, ja myślałem, że oni mają może jakieś swoje osobowości, wiesz, historie, rekiny, subquesty, zadania poboczne. Ale drugi właśnie tego, typu samego, tego samego typu stary, już podobno, dodatek wyjdzie, czyli nie, czyli na przykład nie, nie możesz tym głównym swoim bohaterem, nie będziesz mógł tym głównym bohaterem z niego grać, to będzie Leliana Song, czyli to będzie opowiadało o jakichś młodych latach tej, tej Leliany, tej, tej Mniszki, nie? Mhm. Mniszki Barda. I ona tam będzie jakieś tam z bohaterami jakichś innymi będzie tam podróżować przez te krainy, przeżywać przygody różnego. Z Hmm. A to myślę, że też nie będzie niedużej nie wielkości ten dodatek, wiesz? wiesz przyszedłem też niedawno e, dodatki do Mass Effecta 2. No. A, e, A Overlord, jakie tam dodatki wyszły? Overnote, ja to, nie, nie, to nie e, nie Nadzorca, po polsku. No. I wcześniej Kasumi Stolen Memory. No. E, to e, nowa postać, nowa bohaterka. Nie dołączyć z drużyny. No i? Tak jak Zed. Miałeś Zeda. No miałem, no, tak, tak. Bo to miałem, miałem. Tak, tak. Podobny charaktery... A co to znaczy, to, to jedna taka misja właściwie na początku. Tak, jedna misja spokojnie. początkowa, tak, i ona się później po, po tej misji do ciebie przyłącza. Aha, czyli możesz na przykład grać od początku grę i jakby tą postać sobie też przyłączyć do siebie, tak? Tak, zgadza się, tak. Mhm. Tylko, że ja, ja już po przejściu, wiesz, tego głównego wątku popularnego grałem, bo przechodziłem. Ale po przejściu głównego wątku popularnego to w tej grze już chyba nic nie możesz robić, czy możesz? Tam można latać dalej... Ech, możesz... Ja... Tak, możesz zdobywać, bo... Wiesz, wiesz ja na przykład nie osiągnąłem głównego level kapu. Aha. Mhm. Ja na skończyłem na 29 poziomie i te dodatki pozwoliły, te trzy dodatki, które się ukazały właśnie ostatnio, e, pozwoliły dobrać do, do trzeciego poziomu, do 30 poziomu. Aha, do tam, trzeciego że, poziomu, nie, to dobrze, to zginąłeś. Trzecie... No, Ustoczniłem swoją postać, tak. <grym> i... To, jest to eee... no to ja myślę, że to dobra rekomendacja nawet dla tych wybrać. Jest z tego poziomu stary. Mi, co myśli, I, ale po prostu... myślę, że to będzie miał sens, mam nadzieję, że, wiesz, że Na pewno będzie można ee, w trzeciej części Mass Effecta importować swoją postać i wiesz, no będzie ona jeden poziom silniejsza, nie? Może znowu jakiś nowy system e, awansu zastosują. To co gramy dzisiaj w ogóle w tego? E, jaką się nazywa? Ja, Żeby zagrać. Eee... Żeby zagrać. Ale... Ja myślę, że ta gra ci nie spodoba, słuchaj. Jak to się nazywa ta gra? Borderlands. Ja myślę, stary, że Borderlands ci nie spodoba, bo, bo to jest gra, która jest bardzo podobna w swojej strukturze do Diablo i World of Warcraft. Aha. Czyli po prostu, wiesz, wykonujesz proste zadania, rozwalasz, tylko to jest strzelanka, nie? więc to nie jest takie... No właśnie, i... Tak, ale... Jestem currently to... out of games to play, stary, więc... No e, nie potestuje z tobą, tak nie? Ale, ale myślę, że no tak, ale to też wiesz, że Kob może na pewno bym nie grał, wydaje mi się, że tak, tak, na pewno bym nie grał stary e, single player, ale jako e, ze względu na to, że, że ty chcesz ze mną grać, nie? To, to, to ją ja wypróbuję. Znaczy wiesz, no nie, nie pytałeś mnie czy chcesz z tobą, być może wcale nie. No, chcę. Powiedziałeś kiedyś, pytałeś się <laughs> mnie kiedyś. No tak, no dobrze, nie chcę. No, a, a... A, wiesz, co zagrać zagrałeś w Battlefield. tak, tak, przypominam sobie. No. To jest taka, taka strategia. No tak. właśnie. Yeah. Nieciekawe. Yeah. Ja ci muszę powiedzieć, stary, że y, tak jak, y, jak słuchasz tego podcastu, nie? Ten Brutal Legend, to właśnie ten tryb wieloosobowy ma za nim najlepszy, tylko nikt w niego nie gra, stary, ale w ogóle, wiesz, te jednostki, ten Aha. sposób kontroli tymi jednostkami, to jest największy smaczek i dla mnie w ogóle to jest żałosne, że Tim Schafer zrobił grę, która w singlu jest jakąś taką niby przygodówką, podobną trochę do GTA, em, w której od czasu do czasu masz te bitwy duże, ale jakby zawsze grasz tą samą frakcją. Ale dlaczego on nie zrobił właśnie, gry, w której możesz grać y, trzema frakcjami? Wiesz, tak jak masz w Starcraftie, w WarCraft'cie. A powiedz mi y, y, czego? Dlaczego tego nie zrobił? No stary, nie, bo... może nie miał, nie miał czasu, stary. Ja się zastanawiam, stary, ale... czy sobie nie zainstalować y, Warcraft 3. Z dodatkiem Frozen Throne. To jest stary, banalna gierka. To jest banalna gierka, naprawdę. Nie mów tak, stary. Single, bo... pla Single Player jest naprawdę banalny. Ale wiesz, ja mam ochotę chyba na jakąś strategię. Ten, ten Brutal Legend trochę rozpalił we mnie ten. Hmm, ...strategiczne fascynacje. Najchętniej bym zagrał w Command Conquer 4, wiesz? Tylko moim zdaniem jest trochę za droga tak, bo nawet patrzę, że ona tu kosztuje... Yy, ...jakieś... ...w sklepie to no 139 zł, Czyli na mózgu padli! A powiedz mi stary... <suszy> ...gry od i zawsze były drogie. No, zawsze stary. były drogie i powiedzmy sobie szczerze... ...w większości przypadków to są słabe tytuły. A właśnie powiedz jeszcze takimi rzeczy, e, e, e, Słyszałem takie rzeczy właśnie e, w tym trybie Multiplier, z szefem Brutal Legend, tak? Brutal Legend stary, że na przykład e, jeżeli e, bo tam staruje się tą postacią, nie? która tam wydaje wydaje się... No tak, tą, e, no tak jak w Overlord. No. Może latać, tak? Się to tak, porusza. tak, możesz latać, tak. I na przykład ona może połączyć swoje siły z którogolwiek z jednostek i wtedy ta jednostka, tak? tak. E, uzyskuje nowe umiejętności, tak, tak? Tak. Czyli Aha. na przykład I to się przydaje, słuchaj, bardzo, tak? To znaczy wiesz, to te umiejętności są świetne niektóre, naprawdę i są bardzo widowiskowe, jak na przykład, yy, nie wiem, ostatnio grałem tymi od tej dziew dziewuchy, która bo tak sobie eksperymentowałem nie, z komputerem, bo wiesz, to jest najgorsze, że jakby grając w, w single player, nie jesteś w stanie w ogóle poznać tych innych frakcji od strony ym, dowodzenia nimi. I wiesz, żeby na przykład poznać wiesz, te, te właśnie inne frakcje, to musisz albo iść na żywioł i po prostu grać online z kimś, albo mhm. idzie, idziesz, grasz z komputerem. Jakby takie pojedyncze bitwy, wiesz, czy, tak, to co było w Command Conquer kiedyś jako skirmish mode, nie? Z, z komputerem. I stary, i generalnie, na przykład jest taki balon, nie? który leci i ty wsiadasz sobie na ten balon, możesz latać nim góra dół i możesz na przykład, oczywiście we wszystkich kierunkach, nie, ale możesz zwiększać jego wysokość, zmniejszać i zrzucać jakąś taką urnę, która zabija. Poza tym słuchaj, jak te solówki gitarowe, czyli jakby coś za takich zaklęć y, albo ofensywnych, albo y, wspierających twoją tw Twoich y, podwładnych, y, za każdym razem, dla każdej frakcji są zupełnie inne. I wiesz, i, i, i to jest świetne, to zupełnie inaczej wygląda, wiesz, yy, na przykład ten ten główny boss, nie, bo ta trzecia frakcja to jest yy, jakby frakcja należąca do tego głównego przeciwnika w trybie dla pierwszego gracza, to on ma taką gitarę z czterema, z czterema gryfami, nie, dwa gryfy po jednej i dwa gryfy yy, po drugiej stronie. Nie. Nie. <laughs> Ale to fajnie wygląda, słuchaj, poza tym wiesz, na przykład ta, to właśnie ta frakcja tego, nie wiem, Lord Devilishus czy jakiś tam on się nazywa, yy, to ta jego frakcja jest tak skonstruowana, że <clears throat> możesz tylko pojedyncze jednostki, tam na początku dwie czy trzy jednostki wy wykreować, nie, na przykład tą battle nam to się nazywa, czy taka wojowa wo boj chyba niania, nie. I, I to działa na takiej zasadzie, że jakby, yy jeżeli chcesz jakby skorzystać z tych dodatkowych umiejętności, jeżeli się z nią tam właśnie spikniesz w trakcie walki, to, to w, w przypadku tej frakcji tego nie ma. Tylko jak, jak naciskasz ten guzik właśnie, żeby właśnie połączyć swoje siły z tą, z tą jednostką, to ci się wyświetla takie menu i możesz wybierać, jakie ona ma jednostki rozmnożyć, nie? Ma wyprodukować. A. Więc to jest jeszcze inaczej zrobione. Wiesz, każda frakcja, tak jak w takim klasycznym rts każda frakcja ma swoje A, jednostki. Ale w ogóle wiesz, jakby samo wykreowanie tych postaci, nie? I tu motocykliści, albo na przykład jacyś tacy jeźdźcy apokalipsy dla tej ciemnej frakcji są, wiesz, tacy, albo na przykład wózek, który rzuca jakieś granaty, wiesz, to jest po prostu tak fajnie zrobione, tak rewelacyjnie, nie zrobione ja nawet momentami też zastanawiałem się, dlaczego Tim Schafer nie zrobił gry właśnie takiej klasycznej RTS-owej a, a właśnie stary stary, po... a, wiesz się a, a powiedz mi jeszcze jedną rzecz, jeszcze to? jedną rzecz e, Czy w trakcie kampanii jest chociaż jedna misja, w której musisz na no, takie same skali jak multiplayer dowodzić swoimi jednostkami? Tak, jest tam, tylko że tych a. misji nie jest dużo ty, Tych misji jest z, z trzy chyba tak naprawdę a, a, Cztery sobie, że po prostu, e, a może Tymś po prostu zatrudnił jakąś specjalną osobę, która się specjalizuje w RTS-ach I która przygotow przygotowała, wiesz, oddzielnie wiesz od tego jego głównego zespołu, ten cały system, całą mechanikę walki. Czy walki znaczy wiesz, na, się, na, na, na, pewno, słuchaj, na, na pewno jest tak, że w tym trybie wieloosobowym, ten, ten yy, przepraszam, w trybie dla pojedynczego gracza, ten cały system RTS-owy nie jest, ja mam wrażenie, że on nie jest w ogóle wykorzystany wiesz, bo, bo na przykład w takich klasycznych RTS-ach właśnie jak Command and Conquer, to to jest tak zaczynasz na początku z paroma jednostkami potem yy, w toku kolejnych misji dostajesz dostęp do nowych jednostek, nie? Tu nowe, nowe, nowe, nowe yy, i jakby pod sam koniec gry masz już, czy, czy w tych ostatnich misjach możesz rzeczywiście wykreować najlepsze, możliwe jednostki, największą, najpotężniejszą armię. A tutaj właściwie tego nie ma. Tutaj właściwie jest w którymś momencie taki przeskok, że już masz wszystkie jednostki. No. I to, to moim zdaniem to, to bie, bida z nędzą, nie? To w ogóle ten tryb dla pojedynczego gracza stary, to te wszystkie. Jak czytam w ogóle wiesz te recenzje, w których tam tak chwalą ten humor tej gry i że w ogóle to niesamowite albo tych, tych słynnych ludzi tam, tych gości z Game Cornera niż no ty yy, mi jest najlepszy i, i potem patrzę na tą grę, no to nie no bida z nędzą. Ale bida. nie masz też takiego wrażenia, że no, mi się wydaje, że to jest pewnik, że Eee, łatwiej, bezpieczniej jest e, wykonać e, grę, to jest e, nowym franchise, prawda, na konsolę, która jest gro akcja, a nie strategią, nie? E, I no, myślę, że to też był, no... Ja myślę, że tak, ja myślę, że tak, ale mi się też wydaje, że jednak ym... no nie wiem, no, wie... no nie, no oczywiście, no to, to jak najbardziej się z tym zgadzam, no bo jednak wielu ludzi reaguje Yy, poważnymi niestrawnościami żołądka i, że tak powiem, sraczką na... Ja starbym się bał grać w rts -y, na, naprawdę, ja, na konsoli a padem. Dlatego ja tego ja super... nie grałem nigdy, nie? I mi się wydaje, że strzelanie wiesz, ja przeszedłem, Ja przeszedłem Command Conquer 3 yy, na Xboxie 360. Ponieważ, no to fajnie, fajnie. Całą grę przeszedłem, grając padem. I uważam, że, że, że granie padem było świetne. Yy, dlatego, że wiesz, że... To no. wygląda tak, że... Ym, jakby, jakby masz jeszcze wrażenie większej takiej, y, takiego wejścia w ten świat gry y, y, i bycia w centrum wydarzeń, bo tutaj jakby tą no lewą gałką, i... słuchaj, cały czas y, tą lewą gałką cały czas poruszasz y, tym obszarem i jakby ten, ta twoja ikonka ten twój kursor, którym zaznaczasz, on nie jest y, swobodny. To nie jest tak, że ty gałką analogową tym kursorem zaznaczasz jakieś tam te i że musisz klikać i tak dalej. Tylko to jest zupełnie inaczej zrobione. To jest zrobione tak, że jakby ekran w środku z powiedzmy jakimś tam celowniczkiem w cudzysłowie, to ty przy, ruszając gałką całym tym ekranem ruszasz. Aha. E, masz... tylko, to znaczy tylko tutaj jest centrum. Ale Tak? Tak. Co? zaznaczasz tylko to, co jest w centrum tego ekranu, no tak? tak, tak, albo całe ekrany musisz poruszać. Poza tym masz to tak zrobione, że jak wciskasz te różne kombinacje, lewy trigger, prawy trigger i te klawisze, które się pojawiają, to ci wyświetlają różne menu, z których możesz, wiesz, wybierać krzyżakiem tam wybierasz właśnie te różne poszczególne jednostki, które chcesz, żeby były budowane lub ten, potem wybierasz to jest jakby, Sorry, to, jakby to, jest, to jest zupełnie inaczej zrobione, to nie jest A tak... Powiedzmy, czy ta gra na konsoli nie jest uproszczona? Znaczy w tym sensie, czy no. dzień jest jakiś poziom być może, być może jest, tylko że ponieważ ym, yy, jest na pewno to sterowanie inne i pewnie na pierwszy rzut oka trochę trudniejsze niż na pececie i mniej powiedzmy takie swobodne, chociaż tego się, właśnie to jest stare najlepsze, że jak ja grałem w Command and Conquer, to ja tego nie odczuwałem. Ja nie odczuwałem czegoś takiego, że walczę z... M, że walczę, słuchaj, z... M, z konsolą, żeby po prostu opanować to, co się dzieje, z interfejsem. Nie z konsolą, tylko że walczę z interfejsem, żeby opanować to, co się dzieje na ekranie. Wręcz przeciwnie, miałem wrażenie, że w zupełnie intuicyjny sposób steruję całą armią i nie miałem żadnych problemów, żeby prowadzić bitwę tak jak chciałem. Niewątpliwie, e, i to się na pewno zgodzę, że ta gra na pewno była prostsza na, na, na konsoli niż na PC. -cie. No bo jednak na PC masz myszkę i sterujesz jednostkami i tak dalej. Ale wiesz, jak czytam na przykład ludzi, którzy piszą o tym, że w, y, w tym Brutal Legend y, y, te walki są, wiesz, chaotyczne, że nie wiadomo co się z nich dzieje i tak dalej, no to ja nie wiem, no to ja chyba grałem w inną grę. Ja tak, wiesz, ten chaos, wiesz, który rzeczywiście się pojawia w Brutal Legend, to jest na samym początku, kiedy w ogóle twoja postać ani nie może latać, kiedy te bitwy to jeszcze nie są bitwy, tylko to jest tak naprawdę sterowanie grupką podkomendnych, taką tak bardzo przypominające właśnie to, co jest w Overlordzie, tylko że tutaj nie możesz tą gałką analogową bezpośrednio sterować ludzikami, więc możesz mi tylko wydawać te komendy za pomocą krzyżaka, czyli zaznaczać cel lewym triggerem, przytrzymać i wybrać na przykład czy mają zaatakować, czy mają ciebie chronić, czy mają yy, poruszać się za sobą i tak dalej. <śmiech> Natomiast i yy, yy, właśnie na początku to jest beznadziejne, stare, to się w ogóle nie sprawdza. Ale jak już, wiesz, zaczynasz latać nad tym tym yy, pobojowiskiem całym i już masz te, na przykład, wiesz, yy, te umiejętności do wyznaczania takich yy, poważnych celi strategicznych, yy, do których mają przesuwać się twoje jednostki, to one się dopiero pojawiają w którejś tam misji, słuchaj. To nie mhm. tak, że od początku, bo na przykład pierwsza misja RTS-owa to jest taka, w której nie możesz latać. I to jest rzeczywiście, stary, ja pamiętam, że chyba dwa razy musiałem ją przechodzić, bo to było trochę... To była mordęga. Ale to jest tak, jakbyś grał w Command and Conquer i mm, na przykład przez y, pierwszą misję nie mógł korzystać z myszki w ogóle. Na komputerze, Tylko, wiesz, z skrótami klawiszowymi. No ale to nie na tym polega ta gra, bo dopiero w kolejnej misji dostajesz... Y, to, to się, to jest jakby takie wprowadzenie, nie? Jest niefortunne, moim zdaniem. Ten Schaefer nie... Ten Schaefer nie, nie, niezbyt inteligentny facet, wiesz, tak jak się patrzy, jak on z, zaprojektował tą grę, wiesz. Po, oczywiście jest fajna ta gra, nie? Ale, ale pod względem, wiesz, takich typowo ym, rzeczy związanych z, z, z typowym gameplayem, z typową grą, no to, no to kilka rzeczy... jest Może dwójka będzie lepsza. Może w końcu, wiesz, będzie miała już zaprezentacja. Ja bym chciał, żeby ta to gra... Była kwestia y, y, znana wydawcy, prawda? Ja bym, chciał wiedział, tutaj, ja bym chciał, żeby dwójka była po prostu grą RTS w której masz yy... Znaczy, może nie to, że grą RTS, ale... Bo, bo jeden też jest właściwie grą RTS pod tym względem, nie? Tylko ja nawet... No, ja pieprzę ten cały otwarty świat. Stary, po co ci otwarty świat, na którym masz na mapie zaznaczonych, nie wiem, 10 questów pobocznych, 5 wyścigów albo inaczej, 5 to są takie questy, w których musisz bronić konkretnego punktu przed najazdami wroga, a pięć to są zasadzki, przy czym oba stare te questy, to, te wszystkie pięć questów to są tak naprawdę takie same, różnią się tylko i wyłącznie lokacją i tyle. A czas trwania takiego questu dosłownie 30 sekund do minuty. No a te zasadzki stary to dosłownie who we ambush today, nie? Wybierasz ok, potem zasadzka to jest dosłownie stary jedno starcie, jedno starcie, wystarczy, że słuchaj, upgradeujesz je ja robię to tak, że po prostu pierwsze co rzucam, do na swoje jednostki daję im tego buffa, takiego zwięks zwiększającego im umiejętności. Po czym idę, wchodzę w ten teren i biorę trzęsienie ziemi. Dziękuję, do widzenia, zrobione. I to jest dosłownie stary, tyle trwa. I to jest stary jakaś totalna porażka. I jak tak. mi się przypomina, słuchaj, e, Assassin's Creed, jak ludzie mówili, no. że tam są te questy powtarzalne w pierwszej części, że no. ci ludzie nie grali w ogóle w Brutal Legend, bo w Brutal Legend... A, dobra, a teraz tak zapytam, ile no. ta gra w czasie głównego wątku popularnego trwa? Yy, no, tam jest taki licznik, można sprawdzić i to jest około 8 do 10 godzin mi to zajęło. Aha, ja tam mam koło... to jak reakcji, zupełnie jak reakcji. Znaczy, tak. wiesz, ale to jest główny wątek popularny. I... Tak, ale wiesz, o grze z otwartym światem... A, główny wątek. Ale masz jeszcze tryb, wątek. pamiętaj, że masz jeszcze tryb multiplayer. Yy, ale, zastosowaniu... ale wiesz, ja bym słuchać za ten czas trwania gry, to ja bym się nie dziwił, ja bym tutaj niespecjalnie nie obwiniał ten tytuł, bo jak ja bym miał dłużej grać w Brutal Legend, to być może bym nie skończył tej gry, bo ta kampania jest tak do dupy, że głowa mała. Tylko stary, 8 do 10 godzin, no to przepraszam ci, to jest przyzwoity wynik w dzisiejszych czasach, no dzisiaj wszystkie gry trwają 8 do 10 godzin, no... Yy... No tak, dragon wątek popularny, to zgadzam się. Ale zgadzam. nie, jest, a te wątki popoczne to tak samo, słuchaj, brutal ten... Dragon Age początek to samo. Ma, znaczy, przepraszam. Ale dragon Age po grze... to dużo godzin, ale sprawy, masz też, też dużo godzin. W Warii światem można czegoś więcej do, yy, spodziewać, tak mi się wydaje. Przynajmniej, do, do, no nie wiem, yy, przynajmniej 20 godzin przyzwyczaiły nas GTA. Czy czy czy, czy... czy... czy... czy... czy, nie wiem, Ja mę, nie myślę, Ja nawet więcej, słuchaj. Ja myślę, że... No właśnie, więcej. Tak, tak, zdecydowanie. Tak. Mhm. Yy, no wiesz, no, no no tak, ale to nie jest taka gra klasyczna z otwartym światem. Ten otwarty świat, yy, ja, ja bym w ten sposób nie patrzył na gry, że jeżeli graj z otwartym światem, to musi mieć minimum 20 godzin rozrywki, bo tutaj jest zupełnie na innej zasadzie ten otwarty świat. To jest taki otwarty świat, yy, że tak powiem, nic nie wart. Dobra, stary, kończymy tą rozmowę, bo ja już muszę iść. No dobra. No to Słuchaj, dam ci znać, to tam zagramy, sparujemy się na tego, że tak powiem, wiesz... Border. Bo borderlands. No. No, no to no. niezły border ci się Na no. razie.